<głos> 4, 24 i 20. 20. <głos> Dramat Mario można mówić. Oczywiście można mieć takie poczucie wyjątkowości, bo z pokorą czekając na ostat Słuchacze z radia John Bell, witam się z wami w kolejnej audycji gdzie pomówimy na temat naszej postapokalipsy W dzisiejszej audycji chcielibyśmy ja w sumie sam pomówić z wami o czymś hmm, co ostatnio mnie bardzo intryguje ostatnio bardzo głośno o atakach bandytów na kanamany handlowe nie może tak być, te gówno jadezę prawo oraz atakują z zaskoczenia! Hmm, to bandyci Najpierw powoli zabijają ochronę podczas kolejnych ataków, a następnie gdy karawana zostaje bez ochrony wyłapują handlarzy i zabijają ich powoli i boleśnie Często przywiązują ich i do swoich drewnianych krzyży w znak X i cały ten taki kompleks z takim, z takim ciałem, z takim no żywym jeszcze, z taką żywą osobą Przywiązują do swoich pojazdów samochodów, czy tam do motorów to raczej nie, bo za małe Ale przywiązują do swoich pojazdów i mają takie żywe tarczy No i pomyśl sobie, że gdy taki koleś jest przywiązany do samochodu Samochód, co to w ogóle za nazwa? Za chwilę rozwinę ten temat, bo bardzo mnie to intryguje Ale póki co wróćmy do tematu um. Dobrze, A tak, tak, chodzi o to, że oddziały zbrojne z nie daje sobie rady, żeby na czas przybyć do takiego, jakby to powiedzieć, do atak takiej atakowanej karawany, ponieważ sygnały o to, że jest atak czy coś, no nie docierają za szybko. Nie mamy na tyle żołnierzy, aby wysłać ich, żeby 20 pilnowało karawany, prawda? A taka banda motocyklistów i kolesi, którzy jadą w samochodach, to jest około właśnie 30 48 To jest trochę masakra. No ale jakoś sobie tam sukcesywnie dają radę handlarze. A jak nie dają to... No, no, Ale no, chodzi o to, że oddziały zbrojne stali nie dają rady pozbyć się tego racha z ciała naszego organicznego miasta, państwa, z naszej stali. Poza tym, te chore praktyki na męczenie kupców są już wysoce obrzydliwe i na samą myśl o tym zbiera mi się na wymioty. Jak można używać ludzi jako tarczy? To jest chore, no pomyślcie sobie. No, zapytam was, drodzy słuchacze. Co byście zrobili, gdyby wasz kumpel został przywiązany do takiego wielkiego X-a i jeszcze żywy robił za tarczy? No i pomyślcie sobie, macie do wyboru. Albo zastrzelić kumpla... Albo... co? Samemu, samemu umrzeć pod kołami, albo być zastrzelony. Tak, tak, no... Zadałem pytanie, co byście zrobili. No wiem, że nas słuchają, także tacy popa-prańcy, którzy by powiedzieli... Oczywiście, że go zastrzelił, no... Moje życie jest ważniejsze. No ale głównie to radio jest przeznaczone dla osób myślących, prawda? Bo krzyki, że rozwali najpierw jego, a później bandytów nie są chyba zbyt odpowiednie na tej chwili, prawda? A jeżeli ktoś z was tak myśli, to postawcie się w sytuacji, że wy będziecie wtedy przywiązani do X-a, a wasz kumpel będzie strzelał. No ale druga sprawa jest taka, że czasami nie ma wyboru. Reszta sobie chyba potrafi wyobrazić, jak wielki horror jest wtedy. No, gdy jest się, powiedzmy w cudzysłowie, dobrym człowiekiem i jest się, macie przed sobą wybór zatrzelić kumpla albo dać się zabić. No druga sprawa jest taka, że jeżeli macie dobre oko, to możecie zastrzelić kierowcę. No ale właśnie w ten sposób konstruowane są te X, żeby kierowca był ochroniony w miarę przed ogniem. I właśnie trzeba jakoś zastosować jakieś praktyki, aby pozbyć się tego robactwa z naszej ziemi, prawda? Takie bandyckie... jakby to ładnie powiedzieć, bandyckie ataki nie są za dobre. No. Bierzcie pod uwagę, mamy karawanę, która idzie z żywnością do e, miasta jakiegoś i, i nagle się okazuje, że do, ta żywność do miasta nie dociera. Dlaczego? Bandyci całą żywność przechwycili. Tak, handlarze umarli, albo robią za Xy, A reszta... Prawda jest taka, że no... Zanim przyjdzie kolejna karawana, o ile dotrze, to trochę czasu minie i jeżeli ktoś wcześniej już nie jadł, to ginie z głodu. Tak. Hm. Jedna sprawa jest taka, że no dobrze, no, to już jest ich sprawa, ale trzeba wziąć pod uwagę, że również do naszej wioski, albo miasta, albo nawet naszej bazyłowców mutantów taka pomoc może nie dojść. Pomoc mówię karawana dlatego ogłaszam mobilizację, aby likwidować wszelkie oznaki bandytyzmu. Jeżeli widzicie gdzieś na horyzoncie jakieś... Mary motorów, jakieś wru, wru, wru, wru, wru, jakieś takie W... słyszycie w oddali to jest duże ryzyko. że To są właśnie ci bandyci. Polecam, żeby karawaniarze mieli też przy sobie lornetki jeżeli jest możliwość, to pistolet na race aby móc czego wezwać pomoc. Gorzej jak przyjdzie. Z drugiej strony, no... No hmm. Najlepiej mieć krótko falówkę i z nami się skontaktować, prawda? A, tak. I teraz chyba powinienem rozwinąć o co chodzi mi z tym samochodem. Nie wiem skąd się ta nazwa wzięła. Wydaje mi się, że jeszcze to z tych czasów przedwojennych. Ale jeżeli ktoś mi mówi samochód, to przed oczami mam coś, co chodzi samo, prawda? A nie jedzie na kołach. Samochód, czyli na przykład taki ATST. Nie wiecie, co to jest ATST? A, to jest taki, powiedzmy, pancerny pojazd jednoosobowy, który jest na dwóch nóżkach. No tylko, że sam nie chodzi, tylko trzeba nim kierować. O, chyba, że właśnie są maszyny, jakieś takie, jakby to powiedzieć, Jakieś takie roboty, które podejmują własne decyzje i same chodzą, to wtedy można by było chyba powiedzieć samochód. No bo wiecie, coś, jeżeli coś ma chodzić, to ma chodzić, a nie jeździć. No właśnie, to mnie intryguje. Dlaczego samochód. Nie, dlaczego samochód nie ma nóg, tylko koła? No. Jakby nie można było tego nazwać kołowód. Albo kołowóz. O. Albo wóz napęd. Albo nie wiem, kurczę. Albo po prostu nazwać tego pojazd kołowy. Tylko samochód. Chore. Nieważne. Sądzę, że póki co czas na krótką przerwę, a po przerwie muzycznej porozmawiamy o czymś innym. A dokładniej powiem wam jak zbudować broń, którą możecie się obronić. Prawda? A przed państwem Peggy Lee w piosence I Am A Woman Polecam. I can wash out 44 pairs of socks and have them hanging out on the line. I can start and iron two dozen shirts before you can count from one to nine. I can scoop up a great big dipper full of lard from the dripping can. Go out and do my shopping, be back before it melts in the pan Cause I'm a woman, W-O-M-N I'll say it again I can rub and scrub till this whole house is shining like a dime Feed the baby, grease the car and powder my face at the same time Get all dressed up, go out and swing till 4 a.m. and then At five, jump up at six and start all over again tak Dajcie po przerwie i tak Jak już mówiłem Powiem wam teraz trochę na temat tego Jak zbudować broń Którą będziecie się mogli chronić Powiem wam dziś O tym jak zrobić napalm Taki prawdziwy napalm Robiony był z benzyny I kilku tam innych dziwnych rzeczy Żeby zrobić go W takich powiedzmy Domowych sposobach Potrzebowali będziemy benzyny i styropianu. Styropian możemy zdobyć w dwóch formach. Albo luźnych kulek, które po jakichś starych magazynach będą rozrzucone. Albo po prostu z domów. Ponieważ domy były, ponieważ domy były ocieplane styropianem. Tak, kiedyś było chłodniej i domy trzeba było ocieplać. Dokładniej to okładało się ściany styropianem i stała temperatura była utrzymywana w takim domu, ponieważ ciepło ani nie wychodziło, ani zimno nie wchodziło i na odwrót, że jak było gorąco to zimno nie wchodziło i na odwrót, że ciepło nie wchodziło, a w środku było ciepło, a w środku była temperatura idealna i właśnie gdy wsypiemy trochę styropianu do benzyny i zaczniemy mieszać z pewnym czasem dojdziemy do takiego momentu gdy całość z takiej, powiedzmy, z, no jak z benzyny, z kulkami w środku, zmieni się po prostu w taką marzy, w taką galaretkę. I tą galaretę możemy podpalić. I jeżeli już ją podpalicie, to pod żadnym pozorem tego wodu nie zalewajcie. Chyba, że chcecie stracić kilka kończy. Najlepiej po prostu nałożyć na to jakąś, nie wiem, jakiś klosz piaskiem zasypać. Bo już nie ugasicie. Dobrym rozwiązaniem będzie, żebyście tego, póki co, nie podpalali. A na przykład zrobili z tego, z tej mazi. To do takiej butelki, najlepiej szklanej po mleku, czy po czymś tam. No wiecie, tak jak macie te braminy. I te braminy się doi i się to przydawa takich butelek szklanych. No najpierw te szklanki, no, nie, nie, no wie, wiecie o co chodzi. To czyścicie te szklanki z tego mleka, czy co tam te braminy was dawały i samice nie samce, tak i gdy już taką butelkę macie nalewacie tej mazi do środka no i możecie z tego zrobić swójsty koktel młotowa tylko dobrze by było żebyście zbudowali sobie jakąś wyrzutnię do tego lepszym rozwiązaniem jest żeby zamiast szmaty włożonej do tej butelki zastosować zapalnik spłonkowy albo jakiś inny który pod wpływem wstrząsu będzie wywo wywoływał Albo jakiś inny, który pod wpływem wstrząsu będzie wywoływał iskrę. Dlaczego? Zastanówcie się. Jeżeli nie zdążycie rzucić, ani jakoś sensownie pozbyć się tego w szybkim czasie, to tam maś wam się zapali i to wszystko wam w rękach eksploduje, wystracicie co, naj co najmniej oczy, będziecie poranieni szkłem, wasze ciało spłonie, a dobra, po prostu umrzecie. Najlepiej... Będzie, żebyście po prostu zamontowali ten zapalnik, i, i wtedy przy rzucie powstające drgania wywołają zapłon, i mieszanka, gdy uderzy w cel, zapali go tak. I wtedy wszyscy będą ucieszeni. Istnieje też taki zapalnik elektryczny prosty, który możemy wykonać w następujący sposób. Znaczy zdalnie będzie można go odpalać. Będziecie do tego potrzebowali baterii. Kawałka druta oporowego, kawałek zwykłego kabla do robienia obwodów. No i dwa takie przerządy do. Wiecie, macie pilota, żeby Na przykład do odpalania ładunków C4. No niektórzy mają, to będą wiedzieli o co chodzi. No i do, tej, do tego możecie sobie zbudować odbiornik. Jeżeli się na tym nie znacie, nawet się na to nie bierzcie. Lepiej dla was. A dla reszty wy macie taki cały to możecie sobie dzięki temu zbudować zapalnik od tego, że kawałek tego drutu oporowego wrzucacie do tej mazi, kabelkami do obwodów podłączacie to z jednej strony do baterii, z drugiej strony do tego naszego odbiornika, tego małego, wiecie, też żebyście nie brali z jakiejś maszyny, tego odbiornika dużego, takiego, wiecie, w radiu, że będzie to ważyło więcej niż cała butelka z płynem. No i będziecie jeszcze potrzebowali połączyć baterię z odbiornikiem tylko polecam jeżeli nie jesteście pewni czy to nie jest wszystko złączone tak żeby nie powstała iskra to żebyście najlepiej nie wkładali tego drutu oporowego od razu tej mazi tutaj go do tego na palmu, no bo to może się wam krzywda zostać tylko najlepiej jakby to ładnie powiedzieć się wszystko obok robić Najlepiej, żeby ten napalm został całkowicie w innym miejscu, przykryty. No i najlepiej, żebyście to schowali gdzieś tam pod ziemię, żeby się nad przypadkiem nie zapaliło, prawda? No i gdy mamy taki zapalnik, czyli drut połączony z jednej strony do baterii, z drugiej do odbiornika i bateria połączona z odbiornikiem, to możemy to później ładnie połączyć. Sprawdzić, czy drut się nie nagrzał w palcach. Jak was oparzy, to znaczy, że działa. I trzeba wyłączyć na waszym pilociku od zdalnego odpalania. Gdy ostygnie to znaczy, że jest doskonale przeprowadzić. Nale należy później przeprowadzić test na tym, że włączacie i czy się grzeje. Powinien się stać czerwony drut. To znak, że wszystko się grzeje. I dzięki temu będziecie mogli w prosty sposób teraz to podczepić do butelki i wykorzystać jako zapalnik. Dla lepszego zapłonu polecam zdobyć trochę tabletek fosforowych. I wkruszy na wierzch tej mazi. Fosfor jest taką substancją, która w bardzo niskiej temperaturze stanie się... Zapłonie. O, w ten sposób. Ale musicie wtedy bardzo uważać, ponieważ... Bo wystarczy później na przykład wyjść na zewnątrz i gdy słońce przez butelkę zacznie ogrzewać ten płyn, to już może dojść wtedy do zapłonu. Dlatego uważajcie i sami nie zgincie przy tym, bo to będzie naprawdę śmiercionośna na broni. Po co nam będzie potrzebny na przykład taki zdalny zapłok? No właśnie! I tu mamy najciekawszy element, który się może przydać do zwalczania tych właśnie... Gangerów! Budujemy wyrzutnie. Pakietnice niektórzy mają, niektórzy mają pneumatyczne działa na ziemniaki albo inne rzeczy. Kładamy tam butelkę. Najlepiej to najpierw kawałek jakiegoś styropianu czy coś, żeby to butelkę wypchnęło i nie robiło jej krzywdy. Butelka do środka Styropianu można się sprzedać. przodu Gdy strzelimy, wtedy mamy bardzo mało czasu Ale nasz pocisk będzie wysoko I gdy naciśniamy przycisk Wtedy napalm się zapali I butelka eksploduje I z nieba spadnie deszcz ognia I zniszczy naszych wrogów Albo naszych sojuszników też Dlatego uważajcie I nie starajcie się tego robić Za wszelką cenę, prawda? Tylko jeżeli widzicie nadciągających wrogów To bierzecie dział pneumatyczne Czy co tam macie celujecie pichu w niebo i dopiero jeb. I gdy nasi przeciwnicy oponenci będą nadjeżdżać, to napotka ich chmura palącego się na palmu, który przepali im ubrania motory i ogólnie u ich uśmierci. Albo no, nie tylko, po prostu będą karkami do końca życia. No, ale to w tych czasach to jest chyba jedno i to samo. Dlatego jeżeli macie duże ilości benzyny wolnej, nawet niskooktanowej i nie musi być jakaś specjalna, wysoka wysokooktanowa benzyna, pierdoły, pierdoły, pierdoły. Wystarczy, żeby była nawet najgorsza, nawet jakiś tam ściek. Najlepiej ściek, żeby tej dobrej nie tracić, prawda? No, nie mówię, żeby tracić benzynę, tylko po prostu, żeby przerobić ją na coś bardziej odpowiedniego. O, ten sposób, tak? I gdy wymieszamy tą benzynę ze styropianem, możemy zrobić sobie taką właśnie śmiercionośną broń. Jest wiele możliwości, żeby to wykorzystać, tak jak na przykład mówiłem, w butelkę na mleko, zapalnik, albo taki, który będzie reagował przy uderzeniu, albo taki zdalnie, jak mówiłem. Dobrze zrobić sobie, jak macie to dział pneumatyczne drugi właśnie taki, powiedzmy, zapalnik, albo przycisk na, nawet, żeby wiecie, za pomocą z pierwszego, za pomocą swojego pierwszego przycisku. Wywalacie butelkę z działa, a za pomocą drugiego wywołujecie reakcję zapłonową. No i tak jak opowiadałem śmierć, śmierć, śmierć wrogów. A mutant też wrogów. No ty i ogólnie wszystko sprowadza się do jednego. Czy to dobrze, że ja to mówię? Hmm, to zastanawiam się tak właśnie. Bo jeżeli jakiś socjopata albo bandyci to słuchają, to nie za dobrze. Ale z drugiej strony no będzie przynajmniej trochę cieplejsza atmosfera na pustyni. I jeszcze taka informacja na zakończenie dzisiejszej audycji to to, że osoba z Rzeszowa o imieniu Paweł Bentownik stwierdził, że za trochę jedzenia czy coś potrafi wam zrobić naprawdę pożyteczne rzeczy. Takie jak wyposażenie domu czy też biżuteria. Ze starych jakby to nie powiedzieć niesprawnych zegarków czyli takich urządzeń do mierzenia czasu które pokazują wam kiedy się zrobi ciemno a kiedy słońce wstanie potrafił zrobić coś co się nazywa właśnie zegarkiem i ten zegarek nie jest jakiś taki byle jaki jest to prawdziwy betonowy zegarek tak Chodzi o to, że cała budowa jest betonowa i nawet upadek z dużej wysokości czy jakieś uszkodzenia mechaniczne, nic mu nie zrobią. Będzie działał dalej jak nowy. Innym przydatnym urządzeniem, które potrafi Paweł zrobić jest betonowa łódź. Jest to, można wydawać się, coś bardzo niedobrego, no bo jakby to ładnie ująć... Wejście do takiej wody, którą teraz możemy swobodnie znaleźć, nie jest najlepszym pomysłem No ale na, przykład tak, ale na przykład, taka łódka byłaby dobrą zabawą No druga sprawa jest taka, że są sprzeczne relacje Niektórzy mówią, że taka łódź nie popłynie, druga, że popłynie Do takiej łódki zmieszczą się dwie osoby Znaczy się łódki Trochę jak to wygląda z tego co o tej widzę Naszkicował to trochę ale nieważne, nazwa to łodzią, więc betonową łódź też wam zrobi. Kolejną ciekawą rzeczą jest betonowy namiot. Tak, nie jest to może taka lekka konstrukcja jak zwykły namiot, ale jest na pewno odporniejsza. Składa się z kilku segmentów i drzwiczek, które w bardzo szybki sposób można postawić w kilka osób. I jeżeli, jakby to ładnie powiedzieć, macie... Chęci na postawienie czegoś takiego To na pewno będzie się wam przyjemnie w tym mieszkało I na pewno będzie Bezpieczniej niż w zwykłym namiocie Ale trzeba wziąć pod uwagę Że taki, Że na takie zamówienie to chyba jednak Pawo będzie potrzebował więcej czasu Ale tak się zastanawiam Może sam bym sobie sprawił Taki betonowy namiot I zapraszał tam kogoś wieczorami hmm? I do takiego betonowego namiotu, może skusiłbym się o fotel z betonu. Tak. Wykonany z betonowych płyt oraz stalowych prętów. Jest to rzecz bardzo ekskluzywna. Naprawdę. No może nie są jakieś bardzo wygodne, ale ten styl idealnie pasuje dla domu z betonu. A jeżeli już mamy betonowy fotel, to może skusimy się o betonowe łóżko. Albo betonowy kot. Albo nawet o buty z betonu. Tak. Nawet możemy u Pawła zamówić buty z betonu, idealne do pływania. Z tego, co mówił, już to każda osoba, która założy takie buty, będzie chodziła po wodzie niczym sam Jezus. Kimkolwiek był Jezus, Nie znam Jezusa. Ale podobno chodził po wodzie. Tak? A wyobrażacie sobie, że istnieje coś takiego jak... Betonowa umywalka? Jeżeli macie filtry wodne, to możecie sobie nawet zbudować... Tako specjalne urządzenie do mycia swoich naczyń, czy czegokolwiek. No dokładnie to, to urządzenie zbuduje, zbuduje wam Paweł, tylko wy musicie sobie zatwić resztę. A jeżeli jesteście fanami, którzy chcą mieć mieszkanie całe z betonu, to nawet możecie sobie u Pawła zamówić podkładki pod piwo z betonu. To jest dopiero jazda. Mają one specjalne pory, w które wsiąka napój i sukcesywnie wyparowuje. No, wsiąka wtedy, gdy na przykład ręka wam się częściej bo jesteście chorzy i sobie rozdajecie to piwo. No właśnie. Nie ma wtedy problemu, że wasz betonowy stół będzie upoprany piwem, tylko betonowa podkładka wszystko wchłonie. A gdy jeszcze wam zostanie trochę gambli i będziecie mogli się wymienić i będziecie chętni na to, i jesteście naprawdę wielkimi fanami betonu, to Paweł może wam zbudować niepowtarzalne betonowe nagrobki. O, tak. Tylko Paweł w swojej ofercie oferuje betonowy nagrobek z prawdziwego lanego betonu. Nigdzie indziej takiego cuda nie dostaniecie. Także jeżeli jesteście chętni na zakup jakiegoś betonowego ekwipunku, to biegnijcie już teraz do Rzeszowa i tam wśród nawigatorów szukajcie Pawła. Zapytajcie o Pawła betoniarza, on na pewno tam gdzie się gdzieś znajdzie i z chęcią z wami porozmawia i podyskutuje na temat betonu. A jeżeli będziecie chętni do zakupu czegoś z jego asortymentu, to mówcie mu i powiedzcie, że przysłał John Barry, A tymczasem do usłyszenia na pustyni.